No, one <laughs> tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa Skopie jest z Buta Jestem tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa Skopie z Buta Czas na miasta, kast, na najazd Przyswajasz, jestem tutaj, jest faja te AJA Maxa, A jak inaczej Z Nie, no te, taką mam pracę Naprowadzam pociski na cel Ten kartel w padace zatapia głowicę Nigdy wice versa, wersach Katowice Jak wersal centralnie, sprawdź, jestem tutaj W ciszy, poza zatapiane dłuta Usłyszy ten, który kopci jak huta Ciągnie tym jak druta Sprawdź, jestem tutaj Jestem tutaj, miasta kazda diutam Dzisiaj w stylu, stylu w, a nie łuta Nie miej mnie za fiuta, gdy ja, ja Druta złamie i zjem Majka jak mutant, jakiś fuj Obrzydliwy, zielony To prawdziwy hardcore, popierdolony Spójrz na to z tej strony, już dawno spalony byłbym Gdybym jadł niemy te mikrofony, te serio nie Chcę to powiem, że kablem Popchnę potem, za zatem bądź bratem, nieablem Opłaca się jak butelka z wiadrem Sprawdź motyw, w powiatrze wczoraj statyw zjadłem Jeden kłopoty, dwa gastrofaza 30 zł i czwarta baza zaliczona na kasę. Jest częścią biznesu, lecz wiesz jak jest FGS znaczy bez stresu, wstecz Sprawdź to znaczy co? Literatura jest forma, konstrukcja, struktura Prawda jest taka trudna jak matura Ja strugam wariata, ty dopisz się w biurach Jestem tutaj jak strzała zatruta truta i pospólstwa, skopię z buta Jestem tutaj jak strzała zatruta truta i pospólstwa, skopię z buta Stupiaj tutaj, robię co chcę dzieciak Wiesz jak? Podoba mi się tu, pochcieć jak ja chcę, trzeba mieć jasne stulecia Sprawdź najlepszy hip-hop na własnych śmieciach Najlepszy hardcore z miasta, kast, pasja Pomotam, mostami ustami, miasta, kastia Jasna akcja, zamiast w konspiracjach Biznes, psuć, zuczuć, ma płynąć na rację A nie, Ściemy tanie, ktoś za nie dostanie lanie. Lani. A nie, pln -y, panie i panowie, jestem w stanie dać odpowiedź A nie, juta na zarzut i Rymowanie na tematy i bez też Wiesz jak jestem tutaj, dybez jak jest szukany W jaraniu i niu jak prototyp Stanie w saniu jak stereotyp To moje loty i pierdole ploty o czym to jak... aha, jestem tutaj Jestem pale w refrenie nie z buta Jeszcze nie odlegle jak Kalkuta Bleble ble, ble na stopy i werble tutaj Utajniony jak akta, katarakta Dla umysłów słownie opartych na faktach Fach jak każdy inny, a jak jak oczy, w i, i zaskoczy I ci jak zapadka także Jakżeż to inaczej być może fakt, że jestem tutaj Wiesz, niczego nie zmienia Tak sam na sam namawiam do myślenia Jestem tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa, skopie z buta Jestem tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa, skopie z buta Skopie z buta Ładnie,